Nazywam się Zuzanna Głupajło. Jestem z Poznania, z Polski, ale mieszkam w Berlinie i zaczęłam uczęszczać na spotkania razem już w czerwcu. A jako, że w czerwcu akurat tak wypadło, że nie, nie było mnie na tym pierwszym spotkaniu razemowym w Berlinie, to dołączyłam na spotkanie kolejnym jakoś po wakacjach. To był 13 lub 12 sierpnia. Ja już wtedy wiedziałam, że zapisuję się. Więc przyszłam, powiedziałam o sobie, tak jak mnóstwo innych osób, i poprosiłam o deklarację członkowską i stwierdziłam, dobra, wpisuję się i zostaję. I ta decyzja wbrew pozorom nie była wcale taka spontaniczna, bo ja oczywiście od razu wiedziałam już wcześniej, to znaczy gdzieś od maja, kwietnia, więc byłam też na bieżąco, śledziłam na bieżąco na fejsie, ale też na stronie internetowej, co się dzieje w tej partii, co to są za ludzie, o co im chodzi. Poza tym znam parę osób, które zaczęły udzielać się Razem z różnych miejsc w Polsce i przede wszystkim program był mi bliski. A nade wszystko sytuacja w Polsce była tragiczna. <śmiech> Inti wskazywało na to, że się oczywiście polepszy. Dlatego stwierdziłam, ok, zapisuję się. Przekonało mnie to w tym, żeby być w Razem Berlin. Bardzo ciekawa rzecz, mianowicie to, że ta partia jest taką partią laboratoryjną, powiedziałabym. Tu dużo odbywa się na zasadzie partycypacji. To znaczy tego, że każda osoba, która jest członkiem, członkinią, sympatykiem, sympatyczką tej partii, może na serię zabrać głos. Więc dla mnie to było jasne. Podoba mnie się właśnie nadal to. i mi się to, że, że po prostu razem jest pewnym laboratorium laboratorium zarówno demokratycznym, jak i partyjnym. Chodzi o to, kto, kto był w tej to znaczy kto się zapisał do tej partii, kto chciałam chciał współtworzyć i jakie zasady miały stać się tymi najważniejszymi zasadami, jeżeli chodzi o decydowanie czy dyskutowanie. Mianowicie właśnie to, że każda osoba może wziąć udział w dyskutowaniu, to była partia otwarta na różne myśli, na różne projekty, na różnych ludzi i także różne, byle prospołeczne, prozwierzęce itd. programy i to mnie wzięło. Wrazem Berlin robi pewnie różne rzeczy. Ostatnio ukierunkowo powiedzmy na marketingowe działania, czyli na social media i newsletter, ale poza tym oczywiście nie zmienia się nic, co trwa u mnie od wielu lat. Mianowicie takie zaangażowanie na rzecz kobiet, i ściśle mówiąc zaangażowanie feministyczne. I to staram się uskuteczniać w razem Berlin. W 2016 roku w Polsce wydarzyła się mega ważna rzecz. Dzięki protestom zorganizowanym przez kobiety na rzecz kobiet i praw reprodukcyjnych kobiet wydarzyła się rzecz niebywała w, w tym kraju i chyba też w Europie. A mianowicie masowe protesty kobiet i na rzecz praw kobiet. Ja będąc w Berlinie, mając nadal znajomych, znajome, rodziny w Polsce i będąc jednak jedną nogą przecież w Polsce, a drugą na w Berlinie, stwierdziłam, że nie mogę zostać po prostu z boku i tylko na to patrzeć i o tym myśleć, dlatego stwierdziłam, że przyłączę się do współorganizowania protestu, czarnego protestu, który odbył się 3 października. W Berlinie zorganizowałyśmy Kolejny czarny protest pod koniec października. Niesamowicie dla mnie ważne doświadczenie. Takie spełnienie marzeń feministki. Czarny protest w Berlinie odbył się 3 października 2016 roku. I była to rzecz oczywista dla nas, organizatorek tego czarnego protestu. Czyli taka, że solidarzyjemy się z kobietami w Polsce w ogóle po prostu ze wszystkimi kobietami, które potrzebują naszej solidarności naszego wsparcia. Rzecz wydarzyła się absolutnie niesłychana i my to też trochę przeczuwałyśmy, że robiąc czarny protest w Berlinie robimy wielkie echo dla tego, co dzieje się w Polsce, a takie wielkie echo i medialne i społeczne i aktywistyczne jest bardzo potrzebne czarnemu protestowi prawom kobiet e, i w ogóle nagłaśnianiu różnych aktywistycznych ważnych rzeczy. Na ten czarny proces 3 października przyszło mnóstwo ludzi. Miejscówka była świetna, moc ludzi i wytworzyła się niesamowita energia. Dlaczego wstąpić do Razem? Właśnie to jest cały czas laboratorium tego, jak dyskutować na ważne tematy. Chciałabym, żebyście wy również wstąpiły do partii Razem. Rzecz jest absolutnie fenomenalna i jakby tutaj każda z was się odnajdzie, bo ja też się odnalazłam jako osoba, która uwielbia margines, a nie lubi grup zamkniętych, biurokratycznych i partyjnych. Życie jest absolutnie niesamowite. To jest miejsce, w którym możesz się w końcu w pewnie wypowiedzieć, gdzie jesteś absolutnie szanowana, gdzie jest miejsce na jakiekolwiek poprawki i na uskutecznianie swoich idei, a także na szarżowanie różnych feministycznych akcji, które dla mnie, dla innych osób też są mega ważne. I jest też po prostu świetna atmosfera. Tu nie ma takiej zgnilizny, takiej miernoty, opowiadania sobie, pokłania się komuś. Nie, chyba. Jest po prostu moc, energia i taka siła, że okej, okay, my przynajmniej możemy teraz różne rzeczy przedyskutować, ale oczywiście jest jeszcze również trzecia warstwa, trzeci poziom działalności, czyli po prostu aktywizm, czyli robienie akcji, protestów i coś, co ja uwielbiam robić, a mianowicie gadanie, czyli na przykład spotykanie się na różnych spotkaniach, z różnymi grupami berlińskimi, partyjnymi i innymi, opowiadanie o Polsce, o sytuacji w Polsce, o naszych działaniach partyjnych, sieciowanie się. I są też oczywiście takie świetne rzeczy, jak ostatnio 8 marca Międzynarodowy Dzień i Strajk Kobiet, czyli chociażby przemówienie. Jakby mnie to daje mega moc. To znaczy ja uwielbiam to robić, uwielbiam też działać głosem, dla takich osób, jak ja, jest tutaj miejsce. Ale jest też oczywiście miejsce dla wszystkich innych. W Razem jest miejsce dla osoby, która zarówno jest bardzo zaangażowana aktywistycznie, która uwielbia takie akcje z publicznością, w przestrzeni publicznej, ale też jest miejsce dla osoby, która jest nieśmiała, która woli sobie coś tam dubać, czy jakieś newslettery robić, która woli tylko przedyskutować pewne rzeczy, albo po prostu malować transparenty. Malowanie transparentów jest mega ważne, albo robienie innych rzeczy, więc mi się to podoba, że masz tutaj miejsce, jakakolwiek jesteś, skądkolwiek jesteś, na robienie swoich rzeczy, na, na przestrzeń bezpieczną, bardzo otwartą i na Zmienianie tego świata żenującego krok po kroku.